Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Prośmy Ducha Świętego o Jego łaskę, by to Słowo, które będzie badało na glebę naszych serc, mogło wydać w naszym życiu, w naszych rodzinach, w naszych związkach takie owoce, jakie Pan Bóg zechce. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjęć w Twoje, bo wola Twoje, bądź wola Twoja, na poworzenie, ale nas za wódze złego. Maryjo, Matko Bożego Słowa, prosimy Cię, bądź z nami w czasie tego spotkania. Otwórz nas na Słowo Pana. Zdrowość Maryjo. W łaski, że ja na Pan z Tobą błogosławiam się między niewiastami i błogosławiam nowo z brzegota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój święt za nami i przyczyni Dr. Paweł Brudek, drugi już taką decyzji opskiej, kolega decyzjan księdza Pawła Głubowika, który ksiądz Paweł tak naprawdę na stałem szkoda w Lublinie yy, i od niedawna jest oficjalnie zatrudnika na kulę pracowników naukowy na psychologii. Yy, I właśnie pan nas spotkał i kiedyś tam już wcześniej, a ostatnim przez to, że z zamieszkuje po prostu w pobliżu Roztocza, tam gdzie pracowałem przez ostatnie 7 lat i tak się jakoś stało, że przez parę lata, żeśmy się, się poznali ostatnio jeszcze bardziej. Temat pracy doktor z księdza jest bardzo, bardzo interakcjonujący dla nas, ale o tym może już powiem ze swoim stopie. Dziękuję bardzo. To tak z góry widzę, jak <śmienny> Chcę powiedzieć tak, że bardzo dziękuję Ci, tu Szymonowi, przede wszystkim za zaproszenie. Za to, że mogę się podzielić w tej grupie, o której, o której słyszałem, kilkoma refleksjami, które być może okażą się pomocne i przydatne. Skoro wybrzmiał temat doktoratu, to temat był następujący: podmiotowe korelaty satysfakcji z małżeństwa w okresie później dorosłości. Czyli mówiąc krótko, to co pomaga w wybudowaniu więzi małżeńskiej w latach 60 do 75. Tutaj wszyscy młodzi, to się po prostu przyda na zaś. Prawda? Niemożliwe. nie możliwe. <laughs> no, więc tak to, tak to wygląda. Ja, nie, ja oczywiście nie będę jakoś systematycznie mówił o tej pracy. Bardziej będę dzielił się takimi kawałkami e, tych, e, tych badań, wniosków. Będę je wplatał w takie szersze e, refleksje. E, tam chyba została satysfakcja z małżeństwa na programie, tak? Tak. Da, no. Tak, no właśnie. Tak. Natomiast ja yy, proponuję taki, yy, oczywiście bardzo blisko tego tematu, yy, drogi bezdroża yy, komunikacji yy, międzyludzkiej, ale nie będę mówił o komunikacji w yy, yy, takim podstawowym wymiarze, bo zapewne, bo zapewne bo zapewne tutaj już zostało gdzieś to przetracowane, powiedziane i tak dalej. Natomiast kilka takich yy, luźnych refleksji, ale też usystematyzowanych, które jakoś yy, mam nadzieję pomogą. I jestem otwarty, bo dość sporo tego czasu jest. Oczywiście ja mówię o do końca świata i dłużej, ale yy, myślę, że warto też, żeby ktoś, kto ma jakieś pytania, wątpliwości, w temacie szeroko pojętej satysfakcji, czy tego, co będę mówił, no to myślę, że w tej drugiej części zrobimy sobie taki... taki takie kółko, że tak powiem pytań, odpowiedzi, wolnych wniosków i, i być może to będzie też pożyteczne. Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba. Natomiast odnosząc się już do tego tematu, który gdzieś tam sobie ułożyłem w głowie, drogi bezdroża, komunikacji między ludźmi. No myślę, że jest takim truizmem powiedzenie, że ludzie mają dzisiaj coraz więcej trudności w komunikowaniu się między sobą, bo my po prostu to widzimy. Widzimy to na własnym przykładzie, doświadczamy na własnej skórze, ale widzimy też to na przykładzie różnych sytuacji społecznych, gdzie ludzie szersze grupy ludzi, nie potrafią się ze sobą dogadać, skomunikować, no i owocuje to bardzo często jakimiś nieporozumieniami, zranieniami, cierpieniami po każdej ze stron, bo nie ma nigdy tak, że jest ktoś wygrany, ktoś kto odczuwa absolutną satysfakcję z tego, że wybrnął z tego nieporozumienia komunikacyjnego obroną tylko on też w jakiś sposób cierpi i dlatego myślę, warto się temu problemowi przyjrzeć. Jak to jest w moim przypadku, w moim życiu? Dlaczego mówię drogi i bezdroża? Ponieważ droga, no jest zawsze czymś, co prowadzi do jakiegoś konkretnego celu. I komunikacji też mamy, w naszym życiu międzyludzkim. Mamy takie obszary, takie przestrzenie, które pomagają nam w dążeniu ku jednemu celowi. Nawet jeżeli mamy różne zdania, różne poglądy, różną hierarchię wartości, to ostatecznie jest coś, co nas jednoczy i idziemy jedną wspólną drogą. Ale są też bezdroża, które powodują, że gdzieś tam się rozchodzimy i one są o tyle podstępne, że w pierwszym momencie nie widać, że idziemy y, podrębnymi drogami, że się rozchodzimy, że powoli oddalamy się od siebie. Kiedy zaczynamy y, wchodzić na drożę, mamy wrażenie, że idziemy jeszcze obok siebie, że nic się nie dzieje, że wszystko jest w porządku, jest OK. Y, ten drugi jest w zasięgu mojego wzroku, mojego zrozumienia, takie mam przynajmniej poczucie, i przychodzi taki moment krytyczny, kiedy uświadamiam sobie, że on jest jednak daleko, że my się już nie rozumiemy, że nadajemy na odrębnych falach i że w ogóle jesteśmy już właściwie trochę sobie obce. Więc bezdroża są dość postępne, dlatego trzeba i warto się im przyjrzeć. Pytanie podstawowe, co zrobić, żeby trwać na drodze, wspólnie ze sobą, czyli dobrze, zdrowo się komunikować, wymieniać informacją, emocjami i co zrobić, żeby w ciągu życia, w biegu życia nie zejść się na bezdrożach. W tej chwili, w której tutaj jesteśmy, śmiało można powiedzieć, że początek tej troski o dobrą międzyludzką komunikację początkiem jest dobra wieś, relacja z samym Panem Bogiem. Relacja z Bogiem, prawdziwym Bogiem, nie takim, który jest efektem moich wyobrażeń, jakąś wypadkową historii mojego życia, moich lęków, moich obaw tego, co mi o Panu Bogu powiedziano tylko żywa, autentyczna więź z żywym i z prawdziwym Panem Bogiem. I tu znowu, to się wydaje bardzo oczywiste, bardzo jasne, ale kiedy schodzimy na poziom konkretu życia, to często rozwinamy się o tą prozę życia i stwierdzamy, że jednak ta moja więź, ta relacja z Panem Bogiem, no pozostawia ciągle jeszcze wiele do życzenia, że to nie jest prawdziwa, autentyczna więź z Panem Bogiem, nie jest bardziej autentyczne życie Słowem Bożym. Jeden z moich kolegów, przyjaciół, który odpowiada za wspólnotę przymierza rodzin mamy, tak się nazywa ta wspólnota, gdzie powstała w Częstochowie, tam też głównie działa, ten kolega jest z Gliwic, Opowiadam jakiejś o takiej sytuacji młodych małżonków, którzy rozeznali w czasie modlitwy, w czasie rekolekcji wspólnotowych, rozeznali, że mają się przenosić z Warszawy, gdzie mieli dobre posady, posady dobrze płatne, być właściwie urządzeni, mieli mieszkanie, które zakupili rodzice. Więc właściwie oni, młodzi, właściwie mieli wszystko, co jest potrzebne do, do dobrego startu w życie. No i przychodzi ten moment modlitwy, zeznania, że mają tę Warszawę zostawić, bo jeżeli w tej Warszawie zostaną, zamieszkają, no to po pierwsze jakby nie wykonają tego bożego planu, który wobec nich jest zamierzony, a po drugie jest duże ryzyko, że gdzieś tam zajmą na złą drogę. I ci ludzie właściwie bez zastanowienia podjęli taką decyzję. Trochę tak jak Abraham, który ma wszystko, musi to zostawić i iść do kraju, który, którego nie zna, iść w nieznane, podjąć ryzyko niepewności, które Pan przed nimi stawia oni takie ryzyko podjęli wtedy zrodziła się w moim sercu i w moim umyśle takie, takie pytanie, czy, czy gdybym ja osobiście doświadczył takiego rozeznania, czy starczyłoby mi siły na to, żeby faktycznie pójść za, za tym głosem Pana Boga? Czy ludzie, którzy, bo, którzy mówią o sobie, że są wierzący czy głęboko wierzący, czy faktycznie potrafiliby e, zająć taką postawę? Bo tutaj jakby wszystko wraca się do góry nogami. Tutaj wszystko ma swój nowy początek. Ale właśnie w tym się objawia ta prawdziwa relacja z Panem Bogiem. I w tej relacji z Bogiem, dlaczego ona jest taka ważna? Dlatego, że jak w tej relacji mogę przejrzeć się tak jak w lustrze. To Pan mi mówi, kim ja tak naprawdę jestem to Pan Bóg mi mówi jaką, jaką, wartość dla Niego samego. To Pan Bóg mi mówi o tym, że, że On mnie po prostu chce na tej ziemi takiego, jakim jestem. Bardzo często ludzie, którzy doświadczają deficytów w tym obszarze, o którym mówię, w pierwszej kolejności zaczynają od takiej pracy ludzkiej nad sobą, no nie wiem, czy to jest zwykły rumek, ale to jest jakby pominięcie pewnego etapu. Jak pracę ma kogoś, kto dobrze ich poprowadzi i kto jest otwarty też na Pana Boga, na tą chrześcijańską antropologię, to on ich tam skieruje na, na tą właściwą drogę, na drogę, która prowadzi do Pana Boga, gdzie ja mogę siebie prawdziwie zobaczyć zobaczyć siebie w tym lustrze, w którym jestem najprawdziwszy, który odzwierciedla najbardziej prawdziwy obraz mojej osoby, mojej osobowości, mojego <śmiech> życia, historii mojego życia. Relacja z Panem Bogiem jest nam potrzebna, żebyśmy nie żyli jakimiś iluzjami, które sami budujemy na swój temat. Opowiadałem kiedyś, Znajeła się terapeutka o mężczyźnie, który był w nim w procesie leczenia terapii. No i pracowali nad taką bolesną historią życia tego człowieka, który nie potrafił dostrzec swojej wartości, tego, że on po prostu no, jest potrzebny na tym świecie. Ona go pyta, no, dlaczego jesteś potrzebny, więc on wymienia jakieś tam A To, a tamto, a praca, rodzina, żona, dzieci i tak dalej. A ona mówi, bo w pewnym momencie a nie pomyślałeś o tym, że po prostu y, takim, jakim jesteś, po prostu Pan Bóg cię takiego chciał na, na ziemi. Mówi, że jesteś człowiekiem bieżącym. Czy dopuszczasz to, to do siebie? Że, że po prostu Pan Bóg cię chciał. Jesteś tutaj na ziemi w tym momencie swojego życia, bo Pan Bóg cię po prostu chciał i, i takiego się chce, nie przekreśla, nie odrzuca. No i to był dla tego człowieka taki przełom, że, że no tak, no jestem bieżący od lat, jestem blisko Kościoła, zaangażowany też w różnych y, y, grupach, no a nie mam takiego wewnętrznego przekonania, że, że faktycznie pan nie chce. I to jest taki przełom. To był przełom w, w, w, w jego życiu. I właśnie po to jest ta głęboka więź z Panem Bogiem, żebym miał mógł zobaczyć siebie w tej autentycznej więzi, żebym zobaczył autentyczny, prawdziwy obraz siebie, a nie iluzję, a nie jakieś wyobrażenie samego siebie, które bardzo często ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Jest taka piękna y, pieśń, y, Jesteśmy piękni Twoim pięknym Panie. Właśnie ta relacja z Bogiem daje mi tę gwarancję, że ja zobaczę to, że ja jestem piękny, pięknym y, samego Boga i że, że Pan po prostu mnie takiego chce, takiego pragnie, takiego przyjmuje. Oczywiście ciągle wzywa mnie do pracy nad sobą, do, do rozwoju, to. Do, do, wezwanie, które płynie z ogrodu Eden, kierowane do Adama i Eby, by panowali nad całym stworzeniem, jest ostatecznie wołaniem do każdego człowieka o to, by panował nad samym sobą, czyli żeby był kimś, kto ciągle się rozwija. To próbuje jakby dobijać w swoim życiu do tego obrazu, Pana Boga, więc nie chodzi tu o absolutnie taką postawę, mam takiego, wie Pani, porze, że takiego nie masz. Tylko chodzi o to, żebyśmy potrafili otworzyć się na, na drogę, na rozwój, ale też z pewną akceptacją historii swojego życia, tego, co za mną idzie. Z akceptacją, a nie z odcięciem się od tego. Ja bardzo często kiedy z księżmi moimi kolegami, z niemymi przyjaciółmi rozmawiam, to często zachęcam ich do tego, żeby podjęli jakąś pracę z psychologiem, podjęli trud czy psychoterapię, jeżeli to jest wskazane, nie dlatego, że oni są jakoś, nie wiem, wypadają z rytmu życia czy przez sobie z czymś tam nie radzą, tylko po to, żeby po prostu dowartościować w sobie to, co ocenia, żeby to zobaczyć, żeby po prostu łatwiej im było też rozwijać się, cieszyć się darem kapłaństwa i dzięki temu pracować łatwiej z ludźmi. Pamiętam taką sytuację, kiedy, kiedy jeden z moich, przyjaciół, księży, powiedział ja jeszcze nie jestem gotowy na to, żeby podjąć taką pracę. No więc w przyjacielku zapytałem, go, no, dlaczego on nie jest gotowy? Dlaczego uważam, że on nie jest gotowy na to, żeby podjąć pracę nad sobą w jakiś rozwój. Ja zaczął mi opowiadać o sobie i w pewnym momencie wspólnie doszliśmy do wniosku, że to, nie jest, że to nie jest on. To jest po prostu jego wyobrażenie, jego jakaś imaginacja, jego iluzja, że on taki jest. On jest inny. Tylko tak mocno przydał do, do pewnej etykiety, którą ktoś mu kiedyś nadał, a on w nią uwierzył, że on po prostu taki jest. I gdyby faktycznie poprzestał na tym, czyli wierzył, że jeszcze nie jest gotowy, to nigdy by ostatecznie do tego nie dojrzał, nigdy by się nie rozstał z tą iluzją y, samego siebie. Dzisiaj pięknie pracuje, jest szczęśliwym y, księdzem, ma wokół siebie wielu ludzi, wielu osobom pomaga. No właśnie dlatego, że rozstał się z taką y, iluzją y, y, samego siebie. Ale, to co też kiedyś powiedział, no, nasza rozmowa, ale przede wszystkim potem ten akcent na pracę duchową, na relacje z Panem Bogiem, na pogłębianie tych relacji, to mu pomogło zobaczyć siebie takim, jakim on naprawdę jest. I w tych bezdrożach i drogach komunikowania się ze sobą ludzi, dla nas osób wierzących jest to, byśmy sami siebie zapytali, jaką mamy więź, jaką mamy relację z Panem Bogiem. Bo tak na dobrą sprawę, od jakości tej więzi, jakości tej relacji, będzie zależało to, na ile my yy, znamy samych siebie i na ile my jesteśmy faktycznie na drugiego człowieka yy, otwarci. Bardzo często przywołuje się postać tego już dzisiaj Jana Pawła II, człowieka wielkiego bitwy, Człowieka, który miał u siebie zawsze tłumy ludzi, który tych ludzi rozumiał, który nikogo nie przykreślał. Jest takie piękne wspomnienie, zresztą wiele tych wspomnień w książce Arturo Marii do zobaczenia w raju. Są takie świadectwa ludzi, którzy spotkali się z papieżem w relacji właśnie Arturą Mari, fotografa papieskiego. To jest taka relacja. Ojciec Święty przyjechał gdzieś na jakiś kątek świata i powitała go, powitała go taka pikieta zwolenników związków homoseksualnych. To nie była duża grupa, ale bardzo krzykliwa i chcieli tego papieża jak najszybciej stamtąd odsunąć, żeby, żeby przejść do, do kolejnego tam programu, przejść papieża gdzie, gdzie, trzeba i narażać go tam na jakieś nieprzyjemności. A papież po prostu do nich podszedł i zaczął z nimi e, rozmawiać. I e, ten ma Maknik, który relacjonuje to wydarzenie mówi, że stopniowo te krzyki milkły i Słyszał, że oni po prostu ze sobą rozmawiają. I na końcu, po kilkunastu minutach, kiedy się rozchodzili, pożegnali się tak, jakby oni po prostu przybyli tam, żeby go przywitać, żeby się z nim spotkać, jak przyjaciele, jak ludzie, którzy go po prostu kochają, szanują. Ale to otwarcie na człowieka, nawet tego trudnego do pracy jest możliwe wtedy, kiedy jestem w pełni otwarty na Pana Boga. Dlatego yy, myślę, że błędem było dla nas ludzi wierzących yy, rozpoczynanie od, yy, od połowy drogi, pomijanie tego, tego faktu, że yy, ten trud kroczenia drogą dobrej yy, komunikacji, dobrego porozumiewania się yy, z ludźmi jest możliwy gdzieś tam poza yy, tą relacją z Panem Bogiem, że to jest jakaś czysta Praca tylko i wyłącznie nad sobą, nad własnym poglądem, nad własną dojrzałością, bo poznamy takich ludzi, szczególnie ze świata polityki, nie będę tutaj wymieniał, z szacunku dla własnego języka i korona, gdzie po prostu no, świetnie się komunikują z innymi wyrażają swoje poglądy, swój sposób myślenia, ale tak nie ma szacunku dla drugiego człowieka. Tam nie ma zrozumienia dla drugiego człowieka. Tam jest egoizm, tam jest trwanie przy swoim, aczkolwiek formalnie niczego by nie można było takiemu człowiekowi zarzucić. Ale właśnie pominięcie tego istotnego elementu, jakim jest Wielsonym Bogiem, powoduje, że komunikacja służy tylko dla mnie samego i załatwianiu często jakichś egoistycznych interesów a nie ma na celu to, co jest jej prawdziwym, istotnym celem, jednego zrozumienia, zbliżenia się do siebie nawzajem. Więc dzisiaj wykładę na serce każdego z was w pierwszej kolejności to pytanie o to, na ile ja faktycznie jestem w autentycznej prawdziwej więzi z Panem Bogiem, na ile ja po modlitwie, odchodząc, stając z kolan, odchodząc ze przeświętej, jestem w stanie zobaczyć siebie takim, jakim Naprawdę jest. Czy, czy przeżywam Nowarystię w taki sposób, że w momencie, kiedy kapłan podnosi świętsze ciało Pana Jezusa w tym okrągłym kawałku chleba, czy ja potrafię się w tym okrągłym kawałku chleba przejrzeć tak jak w lustrze i zobaczyć yy, no, piękno swojego oblicza? Skrwawionym w oblutnym, sponiewieranym obliczu pana Jezusa. Jest w godzinie czytań Wielką Sobotę. Jedno, jedno z piękniejszych czytań, jakie odnajdujemy w brewiarzu, to jest też czytanie hmm, Wigilia na Wielką, na Wielką Sobotę, hmm, chyba nieznanego autora. Jest to hmm, jakby opowiadanie tego, co się dzieje, kiedy pan Jezus schodzi do do Otchłani i idzie po, y, po Adama, który od wieków tam w tej Otchłani czeka na Zbawiciela. Pan Jezus mówi, przypatrz się moim, mojej twarzy dla Ciebie oprótej, przypatrz się moim plecom y, dla Ciebie zranionym, przypatrz się moim ręką i nogą za Ciebie y, zranionym głoździami. Wszystko dla Ciebie. I to samo dzieje się y, na Eucharystii. To nie jest... Y, Teatr dwóch aktorów, Kapłana, który robi swoje, i ja, który tam jestem i muszę się jakoś odnaleźć w tej akcji liturgicznej. Nie jestem z takich czy innych motywów. Nie, to jest jedna kalwaria, to jest jeden krzyż, to jest jeden zwabiciel, który za mnie ja potrafię zobaczyć w tym kawałku królewa, w tym skrwawionym obliczu Jezusa, piękno swojego oblicza. Ono było skrwawione właśnie po to, żeby. Moje było piękne. Ono było obrute po to, żeby, żebym potrafił dostrzec w swoich słabościach, w swoich niedoskonałościach, w swoich zranieniach coś, co też jest jakimś elementem mojego życia może stanowić opięknie mojej osoby. Więc pytanie o, o sposób przeżywania też Eucharystii. Czy i ja potrafię w, w, w mojej modlitwie, w, takiej, jaką, w takim stylu, w jakim, jaki, jaki sobie wypracowałem, jakim, jaki mam, jaki mi odpowiada, m, przeglądać się w tym obliczu Jezusa, jak lustrze i widzieć swoje życie. Dla, dla nas, dla Kapłanów, ale nie tylko, coraz częściej dla ludzi świeckich poleca się, byśmy każdego dnia, choć przez moment rozważyli, medytowali Boże Słowo. I nie chodzi o jakąś intelektualną zabawę, rozważam to Boże Słowo, odnoszę do całości wiedzy, którą gdzieś tam mam. Tu chodzi o to, żeby w tym Słowie przejrzeć się jak w lustrze. I osoby, które mówią, że któryś raz czytają to Słowo, czy któryś raz czytają ten fragment, ale za każdym razem on jest inny, to właśnie są osoby, które przeżywają tak tę modlitwę, przeżywają jako spoglądanie w to słowo jak w lustro, bo ja po prostu jestem inny. Być może kiedy rok temu czytałem to słowo, byłem inny, miałem inne problemy, inne zmartwienia, byłem w innym momencie mojego życia, nie miałem za sobą, za sobą jakiegoś zakrętu, kryzysu, trudności. Dzisiaj mam zupełnie inne doświadczenia i to słowo pokazuje mnie zupełnie inaczej od innej strony czy sięgając po Słowo Boże. Potrafię tak na nie patrzeć. Nie tylko po to, żeby jakoś intelektualnie je zgłębić, coś tam dostrzec, ale żeby w tym słowie przeglądać się, żeby w tym słowie jakby rozdrze widzieć całe moje życie, tak jakie po prostu Pan Bóg widzi. To jest potrzebne i koniecznie, ponieważ, tak jak powiedziałem, to jest najnrawdziwszy obraz, mojej osoby i mojego życia. Nigdzie prawdziwszego nie znajdziemy. Dlatego wchodząc na drogę porozumiewania się komunikacji, zakładam, że dla nas, ludzi wierzących, podstawą jest więź z Panem Bogiem. I wychodząc z tego punktu, czy traktując to jako punkt startowy Drugi krokiem, bardzo ważny, jest to, żeby umieć rozpoznać siebie, umieć znać siebie, poznawać siebie, zgłębiać poznawanie siebie. Bardzo często, kiedy pracuje się z małżonkami, oni się konfrontują gdzieś tam w, między sobą, w obecności mnie jako księdza, jako psychologa, to często słyszę, no bo on mnie denerwuje. No a dlaczego cię denerwuje? No nie wiem, w ogóle nie denerwuję. No, nie wiem, dlaczego mnie denerwuję. To znaczy, że, że nie poznałem tych źródeł, no, no nie znam siebie. No. Ważne jest to, byśmy dotarli do tego, co mnie irytuje w tym drugim człowieku. No i często idziemy na skróty, chcemy zmieniać tą, tą drugą. Bo on mnie denerwuje, to ja mówię, że się teraz tak nie denerwować, się tak nie zachować. Prawda? I to jest takie na skrót. Ja, jak ten mąż czy żona, po, po dwóch stronach różnie bywa. I jest jakiś tam ulewa, czy ulewa, no to dobra, jakoś tam jest... No z niekorzyścią dla siebie coś tam będzie zmieniał po to, żeby nie denerwować tej drugiej strony, ale to jest rozwiązanie bardzo krótkosroczne i nie trwałe, bo ono nie sięga przyczyn, żebyśmy wiedzieli, co nas złości, co nas jakoś irytuje, co nas wybija z naszego komfortu życiowego. Bardzo ważną rzeczą jest to, byśmy poznawali siebie. I tutaj Taka pierwsza wycieczka do, do, do tego doktoratu mojego. Jedną z, ze zmiennych, czy takich właściwości podmiotowych człowieka, którą badałem, była y, mądrość. I ta mądrość ma jeden z takich ważnych składników. Ten składnik to jest składnik y, y, samoświadomości siebie, czyli takiego wglądu. I tam ja, na jakąś konferencję, właśnie do na tej konferencji, to robiłem takie porównania pomiędzy grupami, czyli średnia dorosłość, wczesna dorosłość, średnia dorosłość i wkośna dorosłość. I oczekiwanie byłoby takie, że osoby starsze mają ten większy wgląd w swoje serce, mówiąc tak metaforycznie, w samego siebie, wgląd we własne motywy, uczucia i tak dalej, bo tak zakłada ta teoria mądrości, że, że mamy większy wgląd. A się okazało, że tendencja jest odwrotna. Że większy wgląd mają osoby z wczesnej dorosłości, czyli 23, 39 lat. Natomiast starsze osoby no, trochę gorzej sobie z tym radzą. Oczywiście to się ratuje tym, że pogarsza się funkcjonowanie poznawcze na przestrzeni życia człowieka, więc de facto te osoby tak lepiej wypadają. Ale tu się pojawia bardzo, bardzo ciekawy wątek. Wątek na przykład skuteczności terapii osób starszych, skoro one istotnie trudniej podejmują w siebie, czy warto z takimi osobami pracować, czy taka praca coś przyniesie, przyniesie i warto od razu Bóg bo tu chodzi o podczerwanie pewnych umiejętności, które osoba ma. Ale to jest jakby inny wątek. To co jakby ważne z punktu widzenia tego, o czym w tym momencie mówię, to to, że na starość swoją się pracuje, czyli także na tą świadomość siebie w starości, swoich emocji, swoich motywów, tego, czego chcę, czego pragnę, czym się w życiu kieruję, to nie spadnie z nieba od tak po prostu, bo ja jestem już starszy, i lepiej znam życie i to po prostu mi się należy. Nie, my to po prostu wypracowujemy. Jeżeli y, odpowiedzialnie, im, im wcześniej odpowiedzialnie podejdę do siebie, im wcześniej y, y, zacznę pracować y, nad sobą, i wcale tutaj nie myślę tylko o takiej profesjonalnej pracy, z psychologiem czy z terapeutą, ale w ogóle o takiej samoświadomości, pogłębianiu samoświadomości, choćby właśnie poprzez modlitwę, poprzez przeglądanie się w porzym słowie, przez odpowiedzialne podejście w ogóle do siebie, do, do swojego życia. Im szybciej to zacznę, tym będę w, w życiu mądrzejszy, jeżeli będę starszy kiedy przyjdzie starość. To znaczy, tym łatwiej będę umiał wnikać w motywy swojego postępowania. Dla mnie takim dobrym przykładem jest małżeństwo z ekranów telewizora. Jak ktoś ogląda namiętnie, jak miłość to właśnie tutaj o tym oczekuję. mówię, ja namiętnie nie oglądam, ale regularnie od kilku lat. To znaczy w tym razie... Yy, yy, w każdym razie tam jest takie małżeństwo, które ostatecznie się odstało jako na, naprawdę takie prawo i normalne. O, nie, o ile jeszcze kilka lat do tyłu wszystko tam się układało, jak Pan go przekazał, tak teraz już niestety jest inaczej. Ale myślę o tym najstarszym małżeństwie, czyli Pani Wasia i Pan Lucek, fantastycznie mili małżonkowie. I tam y, taka taka scena, która mi ostatnio wpadła y, do głowy, rozmawiają ze sobą o swoich dzieciach, które przeżywają różnego rodzaju y, y, kryzysy, zawiłości, trudności, jakieś decyzyjne itd. Tak I rozmawiając o tych y, dzieciach, pada takie, takie stwierdzenie, że my chcemy dla nich faktycznie najlepiej, my te dzieci y, kochamy. No ale one ostatecznie decydują jak żyją, my możemy im doradzić, my możemy im powiedzieć, my możemy powiedzieć, że się martwimy, że jesteśmy jakoś zatruskami, że nas to i tak dalej. Natomiast ostatecznie to, to oni podejmują decyzję. I myślę, że oczywiście no, to jest małżeństwo z ekranów, ale takich małżeństw jest zdecydowanie więcej. ale Na to się pracuje całe życie że mm, nie są mi obojętne sprawy przed moich dzieci, czy moich wnuków. Jako ojciec, jako matka, dziadek, barcie ja się modlę y, za nich. Mam odwagę powiedzieć prawdę, mam, nazwać, mam odwagę nazwać rzeczy po imieniu, ale z drugiej strony, y, ta druga strona, czyli te dzieci czy wnuki doskonale wiedzą, że mój ojciec, moja matka, moi dziadkowie, że oni mnie szanują, żeby nie wchodzą z butami w moje życie i efekty y, takiej postawy są zdecydowanie lepsze, no, aniże czyli nakazywania, zakazywania krzyków, lamentów, jeszcze innych rzeczy. Ale do tego się y, zwyczajnie w życiu y, dojrzewa, do tej samoświadomości, do tego, że y, ja wiem, co mną kieruję, ja potrafię jakby, na tym oprzeć y, swoje y, decyzji. Więc tutaj bym zakończył tę pierwszą wycieczkę do doktoratu. Bo to dosyć ciekawy po prostu wynik, zupełnie przeciwny z oczekiwaniami. I, i no takie wyniki są dla tych, którzy badają zawsze jakoś takie tratujące i, i zastanawiające. Ale w kontekście tej konferencji ważne jest obudzenie w sobie takiej świadomości, że ja na starość nie będę, czy, czy wieku bardziej, nie będę bardziej świadomy, jakby sam z siebie, bo mi to wiek przyniesie. Jeżeli ktoś nie pracuje nad sobą, jeżeli ktoś nie, nie, nie, nie traktuje na poważnie swojego rozwoju, to często, no na starość mam do czynienia z, z, z takimi karygaturami. Tutaj znowu taki przykład, myślę, że wielu z was ogląda program Elżbiety Jaworowicz o różnych ludzkich ramach. I ja też czasami mam czas, to, to obejrzę, ale pamiętam jeden odcinek, który mnie zwalił po prostu z nóg, jakaś kłótnia o, o jakąś wiedzę, klasyczny polski przykład, starsza kobieta, która właśnie się budzi i wypowiada się do tego, w czasie twarz jest zasłonięta, no bo obrona danych osobowych personali polskich I ta kobieta w pewnym momencie wyczerpują się jej argumenty i po prostu ale tak było po prostu i wystawiał tutaj do kamery. I, I to znaczy no to, było, to było śmieszne i tragiczne szczerze. To śmieszne w tym sensie, że w ogóle nikt tego nie oczekiwał, a tragiczne, że osoba starsza, po której należałoby się spodziewać jakiegoś, no właśnie jakiejś takiej mądrości, dystansu, jakiegoś takiego no, no, no zdrowego oglądu sprawy zachowuje się właściwie jak, jak dziecko yy, z przedszkola. No, można powiedzieć ręce opadają, ale ten przykład skrajny oczywiście pokazuje, że yy, my po prostu musimy pracować żyć nad sobą. Całe nasze życie ma no, być niczym innym, jak i pogłębianiem świadomości wglądu yy, w siebie, w tajniki własnej osobowości, motywacji i tak dalej, bo w przeciwnym yy, razie. No, grozi nam poprzestanie na, na takim poziomie funkcjonowania, że nam się będzie wydawało, że wiemy wszystko i wiemy dużo o sobie, a taką dobrą sprawę no, niewiele będziemy wiedzieć i będziemy się gubić często w samej sobie. Więc drugim takim krokiem obok tego tej, tej, tej pogłębiania tej relacji z Panem Bogiem jest relacji z sobą. Myślę, że my w Kościołach, na Kamiliach, w kategrezach różnego typu, w którym uczestniczymy czy na kolekcjach, bo no, o tym słyszymy, jak księża analizują często przykazanie miłości Boga bliźniego, zwracają uwagę, że miarą miłości drugiego człowieka jest miłość samego siebie. Który się umyka, łatwiej nam y, podjąć trudy do, do kochania y, drugiego człowieka, natomiast trudniej jest pokochać, zaakceptować y, i poznać samego siebie. Trochę czasami się zachowujemy, jak ten ksiądz o którym wspominałem, którego zachęcam do tego, żeby poznawał samego siebie. On jeszcze nie jest gotowy. Ja jeszcze nie jestem gotowy. Takie, taki lęk przed samą sobą, taką obawę przed samym sobą, że najlepiej który się w ogóle y, z sobą y, nie spotkał, poświęca się czemuś innemu, komuś innemu, zaangażuje się w coś, y, podejmie jakąś działalność. Y, spotkać się z samym sobą, byle tylko z sobą się gdzieś tam rozwinąć. Myślę, że czas lekcji, taki czas jak teraz tutaj przeżywamy, to z jednej strony czas faktycznie takiego wejścia w głębszą relację z Panem Bogiem, ale druga, druga rzecz to jest głębsze wejście, wejście w relację z samym sobą, takie poznawanie samego siebie. Oczywiście, tak jak to na rekolekcjach świetle Bożego Słowa, świetle tego, co usłyszę, co do mnie gdzieś tam i świetle tego Słowa, które padnie na gleby mojego serca. Ja chcę siebie bardziej poznać, żebym po takim spotkaniu, takim turnusie, takim, takich rekolekcjach mógł wyjechać nie tylko ubogacony jakby towarzystwem innych osób, życzliwością, wsparciem tych ludzi, rozmową z księdzem, z psychologiem. To wszystko jest potrzebne i to nas jakoś ładuje, ładuje nasze akumulatory na, na proces naszego życia, która nas czeka po, po skończonych rekolekcjach. Ale jednym z takich owoców rekolekcyjnych powinno być Także to, że ja głębiej poznaję sam po siebie. Myślę, że temu służą przede wszystkim no i te konferencje, ale także głównie chyba te spotkania indywidualne z księżni, o, którym, o których słyszę, że one się odbywają, czy to jest Panią Beatą z no to wszystko służy temu nie tylko żebyśmy się jakoś wyfiltrowali i zrobili sobie porządek w sercu, w emocjach, bo co, coś, coś by nas nawuzowało i chcemy się tym z kimś podzielić, chcemy jakoś oczyścić swoje serce, bo czujemy, że ono jest obciążone, ciągnie nas do dołu, trudno nam się żyje, ale żebyśmy dodali do, do źródła tego, dlaczego coś nas w życiu irytuje złości, dlaczego te emocje zalegają w naszym sercu, dlaczego tak mocno angażuje nas ktoś albo coś, dlaczego tak bardzo i na tym zależy, dlaczego tak bardzo to przeżywam, chociaż być może trochę czasu minęło i nigdy już o tym zapomnieli, a jak ciągle gdzieś to miele w sobie, mierę, mierę. to mnie pozbawia jakiejś energii, radości życia. No Dlaczego tak jest? Poznanie głębsze poznanie y, samego siebie. Myślę, że to jest jedno z ważnych zadań, które stoi y, przed każdym, kto podejmuje się naszego trudu y, rekolekcyjnego. Bo gdybyśmy poprzestali tylko i wyłącznie na na takim może tak powiem, porządku emocjonalnym wybuchowaniu e, swojego serca, no to efekty są, bo jest nam lżej, podzieli się się z kimś, prawda, bieda podzielona jest połową biedy, to dobrze o tym wiemy, ale pytanie, czy, czy, to, czy to mi jakby coś da na dłuższą metę, czy to będzie moją siłą na y, y, na czas, kiedy no już nie będzie te, tego, tego źródła wzmocnienia jakieś swojej kolekcji i przyjdzie mi się konfrontować z m, m, trudem mojego życia. No, czy faktycznie to mi pomoże? Konfrontowanie się z sobą jest na, na pewno o wiele bardziej przydatne, na pewno o wiele bardziej m, korzystne i wznosi nas na jakby inny poziom naszego m, rozwoju. My już na pewne sprawy no, patrzymy m, inaczej, przede wszystkim jednej. Wiemy, dlaczego coś się dzieje, dlaczego coś nas dotyka, dlaczego coś nas ciągle boi, dlaczego nie potrafimy porzucić czegoś, kogoś, yy, puścić go w pewnym sensie wolnym, zająć się własnym życiem, a nie życiem innych. I tutaj yy, też takie takie podzielenie się. Yy, refleksją myślę zwrócenie uwagi też na, pewien, na pewną, pewien, pewną, trudność, która się może pojawić, taką pokusę, która się często pojawia właśnie wtedy, kiedy ja na serio zaczynam traktować siebie, chcę siebie poznawać, że po prostu uciekam od samego siebie. Yy, tutaj, no, się księżmi, to mówiło ciężar, nie mówię imiennie, więc jak nie mogę ale jest taki, taki ksiądz, nie ksiądz Szymon. On jest, nie, nie, nie, nie, nie, nie, I ten ksiądz też nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Ja mam taki zwyczaj, i to nie, jest nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Rzadko do kiedy w dobrym towarzystwie wyjdę do kina, natomiast generalnie lubię spędzić sobie ten sobotki wieczór sam po całej tygodniu spotkań z Żymi ludźmi i tak dalej. Po prostu lubię ten czas. Jeszcze jak mieszkałem w Konflikcie, no to e, mój pokój był w pewnym sensie taką męką dla innego z księży ciągle tam chodził i chodził i chodził 40 razy na, na godzinę, naprawdę nie umiał jakby z sobą, że tak powiem, w, wytrzymać. I, i... I mówi, jak ty w ogóle możesz siedzieć w tą sobotę sam? On nie umiał znieść tego napięcia, że jest po prostu w sobotę sam. Raz czy drugi został sam. Nie umiał po prostu pobyć sam ze sobą. Ciągle czegoś szukał. On mnie zapraszał na, na jakiś film, tu na jakiegoś drinka, tu coś tam. Ja tego no nie robię, no ja raczej tam nie piję literatury. <śled> Niestety nie znalazł, nie kochany. Natomiast w ogóle, no jak powiedziałem, no połączenie po prostu ze sobą. Jak to ze sobą? Ja po prostu stanął jak, jak wryty, że on ma pobyt ze sobą. No nie powiedział, że mu to sprawia trudność, ale spotkaliśmy się z do niedawno. No i powiedział, że odwiedził też tam z, zresztą za na głową taką terapeutkę, z nią nawiązał kontakt, tam też ma się. Spotykał i on mówi, wiesz co? wiesz Co, co mnie zszokowało? No żona powiedziała, że ja mam problem z tym ze sobą. A ja mówię, w jakim sensie? Że nie, nie, nie, nie, nie, ze ze sobą. to no zszokowało to? to? Tak! Zszokowało mnie to. No i, i faktycznie nie, nie, i faktycznie ja ciągle zasiądziłem, ja ciągle go i ciągle musiałem gdzieś być. Ja jak gdzieś wyjeżdżałem, to miałem jakiś taki pretekst, że, że gdzieś muszę jechać to konferencja, to parafia, a to ktoś tam, a to coś tam. No to byłem w, w drodze, tak? Byłem w akcji, ale też jak był w drodze, to do niego się dozwonić, to naprawdę cud państwu, bo ciągle z kimś tam gadał przez, przez ten zestaw właśnie mówiący. No, i, i myślę, że, że to będzie dla niego jakiś jeden z ważnych obszarów takiej pracy, po prostu bycia na sam na sam ze sobą. Bo tylko wtedy, kiedy jesteśmy sam na sam ze sobą, kiedy potrafimy ze sobą po prostu pobyć, no to jesteśmy w stanie siebie poznawać, jesteśmy w stanie zobaczyć wszystkie strony naszej osobowości. Nie tylko, nie tylko te, które są jakoś cenne, wartościowe, ale także te, które są jakoś trudne, które nas stawiają problemy, które są źródłem naszych głopotów, naszego dyskomfortu, po prostu ja to potrafię zobaczyć. Bo no, jak ciągle jak ciągle z kim się jestem, ciągle czymś się zajmuję, no to po prostu zwyczajnie no, nie mam czasu um, dla samego siebie, nie mam czasu zobaczyć jaki jestem. I to naprawdę nie ma nic wspólnego z egoizmem, tylko to jest po prostu zbyt to była realizacja e, przykazania miłości siebie i bliźniego, żeby naprawdę umieć kochać drugiego człowieka, z szacunkiem do niego się odnosić, z szacunkiem traktować innych ludzi, z uznaniem, to ja muszę w pierwszej kolejności umieć szanować e, samego siebie, żeby mieć ochotę poznawać takiego, to muszę znać samego siebie, żeby wiedział, czy on nie może ubogacić. Też mam kolegę, który mówi, no co ty nie możesz tak, że ja nie mam. No, bo jak ktoś ma taką postawę, no to jakby relacja jest w punkcie wyjścia na, na swolonej swolone pozycji, no bo jeżeli ktoś uważa, że on ma już wszystko, co, co mieć może i, i ja, czy to inny, to, to inny nie jest w stanie dać czegoś nowego, czegoś, co dla niego będzie wartościowe no to właściwie po co mamy się e, spotykać, ale to nie wynika z tego, że on faktycznie wszystko ma, to wynika z tego, że on po prostu siebie najprawdopodobniej nie zna, bo ten wgląd jest bardzo powierzchowny, bardzo krótki, mu się wydaje, że ma wszystko, że już ktoś, go niczym e, jakby nie, nie jest w stanie obdarować. Albo z drugiej strony bardzo czegoś potrzebne, nie wierzy w to, że, że to otrzyma, i, i mówił sobie, że ma wszystko, nikt już więcej mu niczego dać nie musi. Ale kluczem, kluczem jest poznanie samego siebie. I jakby zamykając ten moment, ten etap rozważył, go Żebyśmy nie zeszli na wystroża komunikacji, żebyśmy nie musieli przeżywać takich sytuacji. Co Cię nie denerwuje? No nie wiem, po prostu mnie denerwuje. Żebyśmy nie musieli się, nie musieli przeżywać tak zwanej handry, która jest po prostu jakimś rozstrojem emocjonalnym, za bardzo nie wiemy, gdzie są źródła tego rozstroju, to potrzeba po prostu znać siebie. I my jesteśmy, każdy z nas jest no, niesamowitą tajemnicą. Ja pamiętam, chociaż nie było dawno, ale ze swoich studiów magisterskich z psychologii. Jeden z profesorów rozpoczynał swoje wykłady zawsze takim stwierdzeniem, że my studiujemy, wy studiujecie, jesteście młodymi adeptami psychologii, ale nie łudźcie się, że kiedyś poznacie człowieka jakby w 100%. Poznacie człowieka na tyle, ile on zechce odsłonić, pokazać, i trzeba umieć zajmieć taką pokorną postawę wobec drugiego człowieka, wobec tego, że on dzisiaj powie tyle o sumie, a to może trochę więcej potem będziemy jakieś trudności, a potem znowu się, się otworzy, że, że człowiek jest po prostu pełną tajemnicą. Jeżeli ja tak sam też do siebie podchodzę, no to zakładam, że każdego dnia mogę poznawać siebie i, i, i po pierwsze samu się nie znudzę, a po drugie no zawsze odkryję coś innego. Bo na przykład w modlitwie czy w Słowie Bożym, przeglądając się jak w lustrze, Zobaczę siebie w tej sytuacji, którą aktualnie dzisiaj przeżywam. Nie było jej wczoraj, nie będzie jej jutro. Ona jest dzisiaj, a zatem dzisiaj tak wyglądam. Jutro może inaczej potoczą się moje losy, okay. więc już inaczej jawie się w tym lustrze, jakim jest Pan Bóg, Jego Słowo e, i modlitwa. Ale ta chęć ciągłego poznawania siebie jest e, bardzo ważna i kluczowa, jeżeli chodzi o to, żeby nie zboczyć z drogi na bezdroża, Komunikacji, żeby się spotkać z drugim człowiekiem, żeby nie mieć takiego butlnego przekonania. Tutaj powiedziałem, wspomniałem, że cóż Ty masz takiego, czego ja nie miał albo co mógłbyś mi dać, tak, czego ja jeszcze nie mam. Jest mnóstwo takich rzeczy. Możemy sobie teraz dać, ofiarować, ale to jest możliwe tylko wtedy, jeszcze raz, raz w kiedy znamy swoje serce, jego pragnienia, jego marzenia, jego doskonałości i braki. Nie ma sobie teraz krekcyjnego Ebeda. Pół do Czyli pół godziny jeszcze? Nie, nie ma. Cztery, cztery. Minuty? <grym> <grym> ale dobrze. Czyli na świecką Tak ale ponieważ spóźniliśmy się z konferencją, bo tam się schodziliśmy, to jeszcze... A o której będziemy skończyć teraz, z teraz. Teraz, no to super. <grym> <grym> Czyli dwa, dwa skończyły. będę o tym kontynuował. Być może... Nie, może pytania na tą drugą część. Proszę sobie ewentualnie, jak ktoś ma tam w głowie, coś się zrodziło, albo z innego, innej, innej